Oglądam właśnie turniej w Melbourne i wygrała moja dziewczyna. A, bo właśnie ja Wam nie mówiłem, Postanowiłem zostać mężem słynnej tenisistki. Bo w sumie bycie mężem takiej słynnej tenisistki to fajna sprawa. Wyobraźcie sobie, że macie w domu kawał takiej 25-letniej, skąpo ubranej, opalonej tenisistki wygrywającej turnieje. No... No to coś coś coś fajnego. No dobra, ale ja wam więcej nie przeszkadzam, wracam do oglądania, bo trzeba zobaczyć jak tam mój cukiereczek poradzi sobie w drugiej rundzie. No to cześć, trzymajcie się.